Umiera po kilkunastu minutach. Umiera po kilkunastu minutach. Nadzwyczajności nie odnotowaliśmy żadnych. Gdyby nie atmosfera meczu, to można by było powiedzieć, że życie codzienne trwa. Życie codzienne trwa. Życie codzienne trwa. Życie codzienne trwa. Umiera po kilkunastu minutach. Nadzwyczajności nie odnotowaliśmy żadnych. Nadzwyczajności nie odnotowaliśmy żadnych. Nadzwyczajności, nadzwyczajności, nadzwyczajności. Absurd paranoja nie chcesz nazwać, proszę Państwa, to błędne koło tych zwaśnionych pseudodram, pseudodram, bo to nawet są zbrodnia. Nie wiem, czy to podniesienie nie, nie wiem, czy to było Jedna osoba zginęła, wiele zostało rannych w efekcie fald biców Ajaxu i fejnordu Tak doszło. Pierdoleni chulikani Wciąż pomieszani, chociaż bardziej poważani ja tu i katowice Uświadomiły pan, że pełne są ulicę huligan. Oblicze twardego narodu Już nie bez przyczyny, już nie bez powodu Walczą o swoje pierdolone prawa To już nie jest zabawa, to poważna sprawa Ustawa przeciw nam weszła w życie Dużo myślicie, lecz gówno robicie Widzisz co chcesz, tolerujesz co chcesz nie nas nie masz, a prawa ustala stałe wasze Postępowanie to jak brzydwy się w To wszystko na nich jest burzy grani Dzielących mój świat świata waszego Świat jest jeden, nie szukaj lepszego Dlaczego kolego podstawowe pytanie mam przestać Patrzcie zmienić postępowanie od młodych lat Jestem kibicem już od tamtego czasu Wiem czego nienawidzę to, to jest my Przyjacielem aktor, kogo, kogo? gościeć mogę Kogo nie dać za wygraną I na polowanie wychodzi co rano Wasze prawo jest jak papier Podrzeć dupę mogę Uczyć, bo Byś się nie stał w naszym wrogiem Byś się nie stał naszym wrogiem Ja słychać czas synu, co sobie Bo masz do powiedzenia i długo wiesz Mój nie trzymał cuni, to najlepsza z broni Z wątpienia się dzwoni, czas, noga pogoni Mój synu, co sobie chcesz? Bo gówno masz do powiedzenia i długo wiesz wie. Mój nie trzymał cuni, to najlepsza z broni Z się dzwoni, czas, noga pogoni Oficjalnych puligani. Chuligan, to się szerzy, choć brakuje żołnierzy, to nikt to nie wątpi, że epidemia się rozszerzy. Kraj do nas należy, w interesie naszym leży, my utrzymać panowanie. Takie jest nasze zdanie. Póki koniec nie nastanie w tej walce o przerwanie. Nie ma nic, co by zmieniło nasze postępowanie. Tak już zostanie, bo tak musi być. Będziemy walczyć i honoru bronić. Żeby zwyciężyć, trzeba swe siły wierzyć. Zwyczaj przeciwnika, który walki unika. Bo iście to zwykaj. Ogarnia cię panika, to nie taktyka wojownika, więc Policja, nika, nika Murz, kurwy stylu, to sobie kurwa treść masz do powiedzenia i długo wiesz Mój nie trzymasz dłoni to najlepsza z broni W się dzwoni czadroga pogoni Policja spychana coraz wyżej ku koronie stadionu Zostanie za moment z tego sektora po prostu Wyparta, wyparta, wyparta Wyparta, wyparta